Stefan Kosiewski, finanskryzy, Związki Zawodowe, a Globalizacja. Z Frankfurtu nad Menem mówi autor. Związek Zawodowy Pracowników Niemieckiego Sektora Usług zaprezentował na Kongresie Federalnym we wrześniu 2011 roku komiks, który wyjaśnia w bardzo dobry sposób przyczyny globalnego kryzysu finansowego i stawia pytanie, kiedy wreszcie winni kryzysu banki zapłacą za jego skutki. W Polsce związki zawodowe nie funkcjonują społecznie i politycznie, natomiast osoby odpowiedzialne za zniszczenie związków zawodowych, Borusewicz, Gwiazda, Rólewski i inni po raz kolejny wykorzystały w wyborach do Sejmu i Senatu popularność noszonych nazwisk, łączonych w świadomości społecznej z legendą historycznej solidarności narodu polskiego, żeby zająć bardziej bardzo dobrze opłacane miejsca, w systemie państwa odpowiedzialnego za zbrodniczą eksploatację narodu polskiego, kształconego na uniwersytetach po to, żeby nie mieć w Polsce ani pracy, ani prawa do zasiłków dla bezrobotnych. Oburzenie narodu polskiego wykorzystywane było w 1956 1970 i 1980 roku przez Żydokomunę i żydowskich rewizjonistów z trockistowskiego koru, Michnika, Borusewicza i braci Kaczyńskich. Polacy nie mogą pozwolić na to, żeby ci sami ludzie wykorzystali po raz kolejny oburzenie narodu polskiego na zło systemu. Wygraliśmy wybory, nie biorąc w nich udziału, odmawiając naszej zgody na bandyckie państwo uzgodnione dla Polaków w Magdalence przez Geremka, Michnika, Kaczyńskiego i Wałęsę z Kiszczakiem oraz Jaruzelskim. Teraz ci Polacy, którzy będą organizować Polski Naród, muszą zadawać innym pytanie nie o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa i Wojskową Radą Ocalenia Narodowego, bo to odległa historia. Musimy pytać, czy kandydował Pan, Pani kiedykolwiek do Sejmu i Senatu RP, do władz innego szczebla? Czy sprawował jakiekolwiek funkcje w zarządach sprywatyzowanych spółek i przedsiębiorstw? Czy pomnożył pan, pani w cudowny sposób majątek na koncie przypisanym do jego, jej nazwiska? Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski.